Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem Wam o najnowszym filmie z serii Barbie. Czyli o filmie Barbie w świecie gier, który swoją premierę miał pod koniec lutego. Witaj, Barbie! Jako ekspertka, która zna się na grach, zostałaś wybrana, by zwiedzić nasz świat. Hmm. Zapraszam Cię więc, kliknij nie lub tak. tak. Przygotujcie się na turbo doładowanie z Barbie. Dwie minuty temu leżałam na łóżku, a teraz jestem w grze komputerowej. Jestem przewodnikiem po grze zwanym Chmurką. I straszne się tu dzieją afery. Aby uratować świat, Barbie musi przeobrażać się z poziomu na poziom i wygrać. Muszę przejść przez każdy poziom w grze, ale najpierw musi wygrać wyścig. Barbie to jednak potrafi. Niezło jest. Umiem jeździć. Barbie w świecie gier to jest dość nietypowy film jak na Barbie. To znaczy, sam szablon jest oczywiście ten sam. Barbie trafia gdzieś do jakiegoś magicznego świata, gdzie jest oczywiście tą główną, wybraną, która musi uratować ten świat. No, było to już robione wielokrotnie w różnych formach. Była księżniczką, była syreną, była jokejką, była jakimś tam sportowcem. Ostatnio była również wybranką do uratowania galaktyki. Tym razem trafia do świata gier. Barbie jest programistką komputerową. Film zaczyna się od sceny, w której Barbie wraz ze swoimi przyjaciółkami grają online w taką, taką tandetną gierkę. Dowiadujemy się od razu, że Barbie pisze różne kody, które ułatwiają jej przejście przez tę grę. Te kody są robione na zasadzie Scratcha bądź innych programów graficznych do kodowania, takich blokowych. Są raczej dość proste, gdyby spauzować w tym momencie, to pewnie wszystkie są takie same. Zmień kolor, tutaj wstawione X i Y i, i w zasadzie to wszystko no i jeszcze w pierwszej scenie poznajemy kuzynkę Barbie, mniejszą dziewczynę, która chce z nią grać w symulator tańca, która pożycza sobie jej tablet, która wkurza się, że gry narzucają jej jedną konieczne przejście, że musi postępować według zasad, a nie może sobie iść inną drogą. To jest istotne, bo to jest tak naprawdę cały morał z tego filmu. No i chwilę później Barbie zostaje wylosowana przez chmurkę, przez chmurka to jest ten, który oprowadza po grze. Zostaje wylosowana jako ta najlepsza, jako ta, która bije wszystkie rekordy w grach klika oczywiście, że także chce zostać wylosowana no i przenosi się w magiczny sposób do tabletu, gdzie musi pokonać kolejne poziomy gry. Dowiadujemy się, że gra została zainfekowana pewnym wirusem, wirusem emotikonek, takich złych, fioletowych z, ze złą buźką, emotikonek i te kulki takie niczym critersy, niczym langoliery, pożeracze czasu, całą falą wielką przetaczają się przez tę grę, przez jej kolejne poziomy znajdują przejścia między poziomami i niszczą kolejną grę, infekują wszystko, co staje na ich drodze. Natomiast sama Barbie na początku, jej zadaniem jest wygrywanie kolejnych poziomów. Jeśli wygra kolejny poziom, to przejdzie do, do, do poziomu kolejnego No i jej zadaniem początkowym przynajmniej jest przejście tej gry. Ona w każdym kolejnym poziomie werbuje sobie sojuszników, werbuje drużynę. Oczywiście to są postacie niesterowane, postacie z tej gry i ona namawia je w trakcie przechodzenia kolejnych poziomów, żeby jednak sobie pomagać, żeby zacząć pracować w zespole. Tutaj mamy też kolejne schematy, wiecie. Jest Barbie liderka, jest chłopak taki debil, który tylko się przewraca, taki głupek e, śmieszek. Jest jedna dziewczyna mm, taka prawie na równi z Barbie, no i oczywiście gdzieś tam w tle jest duet dwóch dziewczyn, które funkcjonują jak, jak jedna osoba, no i do tego chmurka w roli takiego drużynowego zwierzaka, czyli w zasadzie przeniesiony kropka w kropkę schemat z innych filmów o Barbie. W trakcie gry dowiadujemy się, że tak naprawdę jej celem jest schakowanie gry, napisanie nowego kodu, zmiana w grze, wprowadzenie zmian, no i pokonanie tego wirusa. My razem z Barbie przechodzimy przez kolejne poziomy tej gry i one gdzieś tam nawiązują do popularnych gierek, Wczoraj jak rozmawiałem o tym z Szymasem, jak wkleiłem mu trailer, mówiłem, że będę szedł z dzieckiem do kina, to się ze mnie nabijał, że ja podsumowałem to, że ten film o Barbie charakteryzuje zróżnicowanie wizualne, gdzie Szymas tutaj się nabijał, bo tutaj mówi, to ewidentnie nawiązuje do tej gry, to do tej gry, a do te, to do tej gry, no a ja tych nawiązań oczywiście w wielu momentach nie łapałem. Natomiast no, w tym momencie zastanawiałem się, czy w ogóle ja będę odpowiednią osobą, żeby o tym filmie móc opowiadać, ale po seansie tak wiem, że jestem odpowiednią osobą, ponieważ tam tak naprawdę w temacie gier to... Tak naprawdę niewiele. Mieliśmy pokazane. Pierwszy etap gry to jest po prostu wyścig na rolkach. Drugi etap to jest taki trochę... postaci wyglądają trochę jak figurki, jak popy z Funko. I on polega po prostu na przesuwaniu kryształków i ustawianiu je po trzy, eliminowaniu kolejnych poziomów. Natomiast obok mamy wiewiórki, które powinny pomagać, a te są zainfekowane wirusem, więc przeszkadzają. Później mamy poziom bonusowy, który znów polega na wyścigu. Barbie jedzie na rolkach, a gracze, którzy są w tym poziomie, biegną. I no to on się tak naprawdę w zasadzie nie różni od tego pierwszego, poza tym, że jest utrzymany w takiej tronowej stylistyce. Natomiast ostatni Poziom to jest Minecraft. Tak naprawdę w tym poziomie nasi bohaterowie są bardzo długo i cały finał rozgrywa się w tym poziomie. No i mamy te takie sześcienne, sześcienny świat i sześciennych bohaterów. No a na koniec jeszcze, już po schakowaniu gry, mamy symulator tańca w tym właśnie świecie Minecrafta. Przy czym już nasze postaci tam korzystając z kodów dostają swoje własne ciała. Natomiast jako przerywniki latamy w takim pionowym tunelu, yy, zrobionym z kodu zerowo-jedynkowego, yy, utrzymany w takiej kosmicznej stylistyce, w takiej wizualizacji yy, elektroniki. I tam dostajemy jakieś zarys z fabuły, tam nasi bohaterowie łapią gwiazdki, które są kolejnymi elementami kodu yy, do schakowania tej gry. Natomiast same poziomy, no to tam fabuła jest w zasadzie zerowa. Jest mnóstwo biegania, mnóstwo krzyku, mnóstwo strachu, przynajmniej z punktu widzenia dziecka. Gonitwa, wszystko na ostatnią chwilę, wirus atakuje, my przed nim uciekamy. I gdzieś tam Barbie tłumaczy tym zawodnikom, że oni muszą jej pomóc wygrać i często oni jej po prostu pomagają wygrać. Wirus przedstawiony jest bardzo źle. Yy, mamy na przykład zainfekowane wiewiórki i mamy wirusy w ich oczach i takie wielkie zbliżenia na te oczy, złe oczy. Mamy yy, Te nasze emotikony łączą się w taką wielką kulę niczym w drugich critersach i odbijają się i miażdżą tę całą grę. Naprawdę, w tym momencie moja córka Chciała wyjść na kina, musiałem ją wziąć na kolana, przytulić i, i jakoś tak obracać to w żart, opowiadać jej, przekładać ten film na język zrozumiały dla dziecka, bardziej zamieniać to w zabawę, opowiadać to, śmiać się z tego, pokazywać to, że to jest śmieszne. to jest. Musiałem naprawdę utrzymywać dziecko w kinie. Potem te nasze emotikony, ten wirus zamienia się w takiego wielkiego bosa, który maszeruje i tupie, i niszczy grę przy takiej yy, mrocznej muzyce i wiecie, wielki ekran. On jest kadrowany od dołu, więc widzimy takiego wielkiego potwora, wyłaniającego się za drzew miażdżącego wszystko, to kadrowanie oczu, to naprawdę, naprawdę dzieciaki w kinie odbierały źle. I to jest jedna strona medalu, a druga, że ten film ma zerową fabułę. On polega na bieganiu i krzyczeniu. Oni krzyczą, przepychają się między sobą. Ja wygram! Nie, ja wygram! O je! Turbo doładowanie! Skaczę! tego typu krzyki, przez całe te biegi, przez całe to przechodzenie tych kolejnych etapów poziomów gier. Ja nie jestem osobą, która będzie mówić, gry to zło, gry to nie dla dzieci, no ale kurde, nie przedstawiajmy tego w taki sposób. Szczególnie, że jest to film jednak dla tej trochę młodszej widowni. No i okej, okay, możecie oczywiście powiedzieć, że to jest film po prostu dla starszego targetu, że poszedłem na film z córką, która jeszcze nie ma czterech lat i... No i po prostu to nie było dla niej, ale może zabrzmie tutaj jak stary dziad, jak człowiek już starszej daty, ale ja nie bardzo wiem do jakiego targetu to jest skierowane, bo film oparty na "yeah turbo doładowanie, wow, jadę szybko, Juhu! Czyli wszystko to, co dobre w tym filmie teoretycznie powinno być dobre, jest pełne krzyku i te fale wylewających się emotikon, zalewających nas. No to wygląda naprawdę jak z horroru dla dzieci. Ja wcale się nie zdziwię, jak moje dziecko dzisiaj będzie miało problem z zaśnięciem. No a do tego jeszcze, właśnie emotikony przemieniające się w jakichś potworów i tam już naprawdę, wiecie, mam I idzie ten potwór i miażdży tę grę, a on, o nie co mamy zrobić? I tam się boją, mnie No to kurde, naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemny film. Ja pamiętam, gdy nagrywaliśmy w wakacje o poprzedniej Barbie, o Barbie Gwiezdna Przygoda. I to był pierwszy podcast, gdzie ja porozmawiałem trochę z córką. Jerry się również pojawił w tym podcaście i opowiadał o całym fenomenie Barbie. Jerrygo córka się pojawiła i to był, wyszedł nam naprawdę bardzo przyjemny, bardzo pozytywny podcast. I pamiętam, Jerry często do tego wracał, mówił, że kurczę, że to jest takie naprawdę pełne pozytywnej energii, fajny, ciepły podcast nam wyszedł a ten film jest po prostu przeciwieństwem Barbie Gwiezdnej Przygody. Ja do tamtego filmu, do Gwiezdnej Przygody wracałem kilka razy, ponieważ ten film już leciał w telewizji i za każdym razem jak leci w telewizji, moja córka się cieszy, krzyczy, że patrz tata, to to na czym byliśmy w kinie i sobie oglądamy w całości albo we fragmentach. Do tego filmu nie mam zamiaru wracać. Moja córka po wyjściu z kina mówiła, że jej się to bardzo nie podobało. Na koniec zresztą spytam jej. Ja wcale jej nie, nie, nie nakierowywałem. Nie mówiłem, jak to, czy to mi się podobało, czy nie. Tak naprawdę jeszcze nie rozmawialiśmy, my dopiero wróciliśmy z kina moja żona poszła z nią na plac zabaw, ja w tym momencie odgrzewam obiad i na szybko nagrywam wrażenia z kina no i te wrażenia są po prostu złe, do tego tak naprawdę ten film ma zerowy morał bo film oparty na krzyku i na bieganiu i na walczeniu na zasadzie krzyczenia, strzelania i rozwalania z zerową w zasadzie fabułą ma również zerowy morał. No tutaj można odczytywać jako moral to, że ci bohaterowie niesterowani, którzy w zasadzie zostali stworzeni po to, żeby ze sobą rywalizować i cały czas ze sobą rywalizują o wszystko, gdzieś tam nauczyli się pracy zespołowej, więc to może być jeden morał. Drugi jest taki, że nasza właśnie ta kuzynka Barbie nie bardzo rozumiała sens tego, że gry narzucają jej schemat, że gry wrzucają ją w pewne ramy i ona musi ślepo podążać tymi ramami, bo tak bo tak nakazują zasady danej gry, że ona musi iść w lewo, a nie w prawo. A ona koniecznie chciała iść inaczej. I tutaj na końcu właśnie Barbie łamie ten schemat w pewien sposób i gdzieś tam hakuje tę grę i... i, i no i tyle nie, nie, nie umiem odczytać tego morału, czym on tak naprawdę jest e, osobiście nie polecam nie polecam, nie polecam wybierać się z dzieckiem, na no a samemu to, to w ogóle bez sensu, <grych> nie ma sensu e, poza tym, no, do tego, że ten film jest po prostu nieprzyjemny, jest nieprzyjemny e, według mnie budzi dużo agresji i naprawdę budzi złe uczucia u dziecka i u dorosłego, to do tego jest on jeszcze cholernie nudny i na koniec jeszcze żeby nie było, że tutaj stary dziad narzeka. Ja porozmawiam jeszcze z moją ekspertką i to by było na dzisiaj tak naprawdę wszystko. Ja z wami się żegnam kochani. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć. A głos oddaję teraz mojej ekspertce. You wanna pa, pa Widzimy się na lecie. Lepiej nie mów hop. No, want... Musisz też uratować księżniczkę. No że nasz mały chłopak z wiebiórkami. Mam masz antywielużce rozwiązania! I pokonać grę. Witajcie w ostatnim poziomie. Numer dwa. Na start. Co ty tu robisz? Pomagam ci wygrać grę. Zagrajmy. Dobra robota Bartek. Do dzieła. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Barbie W ŚWIECIE Gier No cześć, powiesz nam jak się nazywasz? Tak, jestem Bona Wspandowska. A gdzie ty dzisiaj byłaś? Na placiu Zabaw. A wcześniej? W cimie. A pamiętasz na czym? Na Barbie W ŚWIECIE Gier. I fajny film był? Tak, ale długi. Długi? A podobał Ci się? Tak. I co Ci się podobało? Bo tam były żółte one były miłe. Ale te wiary, były złe. Złe były? Hmm. Ale te żółte były dobre. Żółte były dobre. A było coś, co Ci się w filmie nie podobało? Była. Co? Te, te stworzone, bo inne były żółte. To były dobre, ale te fioletowe były złe, więc te fioletowe mi się nie podobały. Straszne były? Tak. One ty bała. ta. No okej, okay, ale na szczęście film Ci się podobał, tak? Mhm. Uh -huh. To fajnie, dziękuję Ci bardzo. A Ociekawe, czy też to czuł? <głosy> <głosy> halo, halo. Kto mówi? Podna. Kowalska? Nie. Kwiatkowska? Nie. Żółkowska? Nie. Bogna Balonowska? Nie. Bogna Desko Doprasowaniowska? Nie. A jaka? Bogna Wspanowispa. to tytne. Nic się nie stanie. A cię to ty wytrytej ty od. Coffee and, um